I, Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, wspomóż nasze słabe siły, abyśmy w tym czasie Wielkiego Postu, krocząc drogami Biblii, mogli poznać Twoją wolę i z radością ją wprowadzać w życie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czcigodni Państwo, Szanowni Państwo. Dzisiaj zgodnie z planem zajmujemy się drugą częścią tego wykładu, tak no podzieliłem na dwa, drugą częścią wykładu poświęconego księdze Judyty. Poprzednio mówiłem o tym, w jaki sposób no, możemy zobaczyć aspekty literackie tego, tego tekstu. Tak? Trochę, trochę tego było. Różne rzeczy tam mówiłem, a obiecałem dzisiaj, że skupię się na samej postaci głównej bohaterki, czyli na postaci Judyty. Skupię się i proszę Czligodnych Państwa, no chciałbym właśnie tym się dzisiaj zająć. Chcę po prostu przyjrzeć się Judycie, tak? Um... Proszę pamiętać, że mówimy o postaci fikcyjnej. Tak, znaczy, to jest postać yy, idealna, tak? Ale chodzi mi o jej wnętrze, nie o zewnętrze. Będę posługiwał się jej tekstami, więc znaczy tekstami, które ona wypowiada. Natomiast wszelkie inne koneksje zostawmy sobie na kiedy indziej. Mianowicie, drodzy Państwo, mamy w tekście tejże Księgi Judyty, mamy opisane, jak pamiętacie, działania Judyty, które zmierzają do uwolnienia swojego narodu. Tak? Przy czym ona zaczyna uwalniać ten naród w tym momencie, kiedy starsi tego ludu po prostu się... No stworzyli po prostu, tak? E, przyszli do. doszli do takiego wniosku, że jeżeli Pan Bóg im nie przyśle e, pomocy, to w ciągu pięciu dni oni poddają miasto, tak? No i e, tu wkracza na arenę dziejów, wkracza judyta. E, i mamy coś w ósmym rozdziale, ale to zostawmy to, ten ósmy rozdział. Za chwilę do niego wrócimy. Mianowicie, można by zapytać się, dlaczego autor pokazuje nam chyba cztery czy pięć wystąpień Judyty? Dlaczego pokazuje nam, wkłada w jej usta różnego rodzaju... Modlitwy, dokładnie dwie modlitwy, takie chemiczne, takie modlitwy, które się no, pokazują jakąś wielkość Pana Boga. Dlaczego Judyta ma takie przydługie trochę, ale wystąpienia tutaj w stosunku do różnych tam osób. No właśnie, drodzy Państwo, myślę, że żeby na te, na te pytania tak no, przynajmniej dotknąć odpowiedzi na te pytania, trzeba chyba jeszcze zrobić taką rzecz, że przyjrzeć się, no nie, ja nie jestem specjalistą od literatury starożytnej, ale przyjrzeć się tej literaturze choć przez chwilę i powiedzieć, że y, ludzie, którzy byli, w, żyli w starożytności, mieli y, taką melodię do pisania przydługich tekstów. Tak, Ja kiedyś Przepraszam, moja dygresja. Kiedyś próbowałem przeczytać i znaleźć tam jakieś, interesował mnie mesjanizm i chciałem przeczytać dialog z Żydem Tryfonem, niejakiego Justyna Męczennika i utknąłem w środku tego dialogu. Dlaczego utknąłem w środku? Ponieważ wypowiedź człowieka w dialogu jest na 10 stron. Potem odpowiedź na te, co było 10 stron, jest następne 10 stron. I potem odpowiada ktoś następny, dialog 10 stron, tak. Po prostu oni mają taki, no żeby wszystko powiedzieć, tak, żeby to było takie do końca, żeby to było takie... I oczywiście ja posługuję tu się, czy znaczy ilustruję tę kwestię... Yy, dziełem chrześcijańskim już po Chrystusie, ale drodzy, panie, no, drodzy Państwo, no sięgnijcie do dialogów Platona. To nie są dialogi takie, jak dzisiaj byśmy mieli w filmach, tak? Że jeden mówi dwa słowa, drugim odpowiada dwa słowa. Jeden mówi dwa słowa, tym... To są tak długie te formy literackie, że te, te dialogi no są takie nudne. Tak, po prostu nudne. Ale dlaczego to tak mówię? Dlatego, że chodzi mi o to, żebyśmy podeszli do, tego tekstu, do tych tekstów, podeszli z pewną rezerwą. To znaczy Proszę nie szukać w tych tekstach właśnie jakichś takich kwintesencji, jakichś dwóch, trzech zdań, które ujmują sprawę, yy, prawda, w kilku słowach, yy, ujmują istotę tej sprawy. Nie, to są raczej takie rozwlekłe formy literackie, yy, przy których, no, mm, no, ja mam bardzo ważną metodę czytania takich form. Najpierw wypijam jakąś kawę, żeby nie zasnąć, prawda, tutaj, bo to, to tak jest, no, Czytając Ewangelię, Ewangelię Judasza w połowie zasnąłem. No. Po prostu zasnąłem. No. To jest, znaczy, nie dlatego, że to nie jest pasjonujące, tylko dlatego, że to jest przydługie. Po prostu. I... No tak, ale nie, nie żyłem za czasów yy, Gomułki, natomiast przemówień Hidera Castro nie słuchałem, prawda, więc, ale chodzi mi właśnie o to, że jeżeli czytamy te teksty, to proszę bardzo zwrócić uwagę na to, że autor jest dzieckiem swojego czasu, tak, i jeżeli pisze te teksty, to pisze je, To można byłoby w kilku, w kilku zdaniach zamknąć całą sprawę, a on to rozwleka, tak, i w związku z tym, no, ja bardzo Państwa przepraszam, ale będę musiał Wam to przeczytać, żeby wyłuskać te, prawda, tutaj rzeczy, które są dla nas istotne. I myślę, że, no, dlatego te nasze dzisiejsze spotkanie będzie może trochę nudne. Więc bardzo proszę Państwa, że jak ktoś zaśnie, to żeby nie chrapał, bo to spróbujemy yy, <grywamy> zrobić, żeby nie zasnął, no ale coś może tutaj wyjdzie. E, drodzy Państwo, co ja chcę pokazać? Chcę po prostu pokazać sposób, w jaki autor pokazuje nam wnętrze Judyty, wnętrze tej kobiety, co ją... Yy, Jakoś pchało do tego, żeby podjąć takie, a nie inne działania Na rzecz właśnie obrony swojego narodu Swojego miasta, dokładnie mówiąc Ale żeby to zrobić, jeszcze raz przepraszam No muszę wam przeczytać ten tekst, no muszę Przepraszam Sięgam do dziewiątego rozdziału To jest cały dziewiąty rozdział, więc Mianowicie, najpierw zobaczmy W jaki sposób Judyta jest połączona z Panem Bogiem tak? Zobaczmy, jak ten, jaką rolę Pan Bóg odgrywa w życiu Judyty. Zaczynam. 9:2. Panie Boże, mego praojca Symeona. Jesteśmy księdze Judyty, 9 rozdział, werset 2. Tak? No, że się dobrym być może sposobem jest śledzenie tego tekstu, to w ten czas można nie zasnąć. Ty, nam dałeś, ty mu dałeś w rękę miecz, aby wywarł pomstę na cudzoziemcach, którzy odkryli łono dziewicy dla splugawienia i obdarzyli jej biodra dla hańby i zbezczecili jej łono dla znieważenia. Ty powiedziałeś, tak nie może być, a oni tak uczynili. Dlatego wydałeś ich starszyznę na zabicie, a ich łoże, które splugawili przez swoje oszustwo, także na skutek oszustwa napełniłeś krwią, Zgładziłeś ich, ich niewolników wraz z książętami, a książąt razem z ich tronami. Żony ich wydałeś na łup, córki ich do niewoli, cały dobytek do podziału, między umiłowanych przez Ciebie synów, którzy oznaczyli się gorliwością dla Ciebie, mając w nienawiści krwi swojej, Ciebie wzywali na pomoc. Boże, Boże mój, wysłuchaj mnie, wdowy. Ten fragment, który właśnie teraz przedstawiłem, zobaczcie, jak widzicie, no trochę przedługi, tak? No, to można byłoby troszkę skrócić, tak? Ale co ten fragment tu nam przedstawia? Otóż yy, Judyta nie mniej nie więcej, tylko odwołuje się do waleczności swojego rodu, tak? Do tego, że ja nie będę tutaj odwoływał się, bo to tam w Piśmie Świętym były tam te różne sprawy związane z 9 34 rozdziałem Księgi Rodzaju. To Państwo tam sobie możecie sobie sięgnąć do tego fragmentu. Ważne jest, że pokolenie Semeona, czy Semeon, tak, był człowiekiem, który no, był taki krewki. Tak. I to zostało w jego rodzie. I Judyta, jakby zagrzewając się do walki, przypomina o tym, o tej historii swojego rodu. Przypomina o historii swojego, swojej no, rodziny, że w tej rodzinie wszystko załatwiano tak w sposób... No, Trzymając się prawa Bożego, ale jednocześnie się, y, y, trzymając w ręku miecz. Tak? To, Czy znaczy to po prostu walka miała być. Pamiętacie, powiedziałem, może pamiętacie Państwo w zeszłym miesiącu, powiedziałem, że chcę mówić o Judycie wojowniczce. Dlaczego? O, właśnie dlatego, tak? Judyta nie jest wojowniczką, dlatego, że wyciągnęła miecz. Ona zresztą zaraz wyciągnie ten miecz, bo żeby zabić tego Holofernesa. Ale ona jest wojowniczką jakby z samego. Z samego wnętrza, tak, z samego, swojego serca, tak. Jak trzeba rozwiązać sprawę? Trzymać się Pana Boga i sięgnąć za miecz i żeby walczyć z wrogiem, tak. Jest ona więc taką osobą, która, dla której rozwiązywaniem sprawy jest rozwiązanie siłowe, tak. Po prostu ona staje z mieczem w ręku, żeby walczyć, tak. No i wyraziła to w czterech wersetach, które właśnie Państwu przedstawiłem. W czterech, nie, przepraszam, w trzech wersetach, przepraszam. Dalej, czytam ten sam tekst, znaczy dalszą część tej modlitwy Judyty. Tyś uczynił rzeczy wcześniejsze od tamtych i tamte i te, które będą późniejsze, także i teraźniejsze i te, które nastąpią. I już się stały, i te, które masz w swoim zamyśle, ten piąty werset y, przypomnijmy sobie y, przy y, wspomnieniu o, y, w innym tekście tutaj, które będziemy też czytali, w y, wspomnieniu, y, y, no, Abrahama, który, który tam będzie wspomniany, ale to jeszcze, jeszcze będziemy mogli to wspomnieć, tak? Bardzo skomplikowany jest to tekst, zostawmy. Szósty werset. I ukazałeś te, które postanowiłeś i powiedziałeś oto i powiedziały o to jesteśmy. Wszystkie bowiem Twoje drogi są przygotowane, a przewidziane Twoje wyroki Oto Asyryjczycy się zmogli dzięki swoim siłom zbrojnym, dumni się stali ze swych koni i jeźdźców, szczycą się mocą piechoty, ufają tarczy i oszczepowi, łukowi i procy i nie poznali w Tobie Pana, który niweczy wojny. Pan jest imię Twoje, ich, potęga, ich potęgę rozbij swoją mocą, rozgrom ich siłę swoim gniewem, ponieważ postanowili zbezcześcić twoje twojej świętości, spulgawić namiot, gdzie mieszka twoja, sława Twojego imienia i odciąć mieczem rogi Twoich ołtarzy. Spójrz na ich pychę, ześlij swój gniew na ich głowy, daj, daj mojej ręce wdowiej moc do tego, co zamierzyłam, Uderz podstępem warg moich niewolnika razem z wodzem, wodza ze sługą, skróż ich zarozumiałość, ręką kobiety. Albowiem, nie w sile, nie w ilości jest Twoja siła, ani panowanie Twoje nie da, zależy od mocnych, lecz Ty jesteś Bogiem pokornych, Wspólżycielem uciśnionych, Opiekunem słabych, Obrońcą Odrzuconych i Wybawcą tych, którzy stracili nadzieję. Tak, tak, Boże mego Ojca, Boże dziedzictwa Izraela, Władco nieba i ziemi, Stwórco wód, Królu wszelkiego stworzenia, wysłuchaj modlitwy mojej. E, zobaczcie, drodzy Państwo, e, tak jak Symeon e, walczył, e, prawda, za swoich czasów, tak teraz, e, ponieważ jest wróg, a proszę bardzo, Judyta mówi, no to teraz ja będę walczyła, tak? Daj mi mowę podstępną, bym zadała im rany i siniec. Oni, bewno, oni bowiem okropnie uknuli zamysłu przeciwko Twojemu Przymierzu i świętemu domowi Twojemu i przeciwko górze syno, Syjon i domowi należącemu do Twoich synów. I spraw, aby cały naród i każde pokolenie poznało i wiedziało, że Ty jesteś Bogiem, Bogiem wszelkiej potęgi i mocy i że nie ma nikogo prócz Ciebie, kto by chronił lud izraelski. Um, Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że e, nawiązując do tego, do tych starych, czy no, legendy swojej rodziny, e, tego, tych podań swojej rodziny, Jutra mówi, to ja teraz e, w swojej, e, w swoim działaniu będę do nich podobna. Ale ona zupełnie zdaje sobie sprawę, że jest kobietą, tak? I że to, że jest kobietą jest... E, m, predestynuje do tego, że może być yy, no właśnie takim wybranym narzędziem. Dlaczego? No bo przypominam Państwu, że kobieta w tamtym czasie nie miała żadnych praw, tak? I jeżeli Pan Bóg działa przez kobietę, to znaczy, że to Pan Bóg działa, tak? I jeżeli teraz ona tu mówi, że królu i władco, to Ty teraz działaj, to jakby mówi, Panie Boże, to oto ja teraz daję Tobie siebie jako narzędzie do tego, żebyś Ty rozgromił tego wroga. Ale jeżeli to ręką kobiety zostanie zrobione, skróż ich zarozumiałość ręką kobiety, to w takim razie to będzie chwała Panu Pana Boga, nie chwała y, Judyty, tylko chwała Pana Boga. Pan Bóg będzie wielki, wspaniały, potężny, jeżeli On wykorzystuje tak słabe narzędzie, jakim jest kobieta, do tego, żeby największego wodza ówczesnego y, kraju zniszczyć. Tak? To, będzie, to będzie wielka klęska tego człowieka, a wielka chwała Pana Boga. Zobaczmy zatem, drodzy Państwo, że w tym, y, tym tekście, tej modlitwy, Mamy następujące elementy. Pierwsze, to jest wielkie zaufanie w Pana Boga, tak? To jest pierwsza sprawa. Ta Judyta wierzy w Panu Bogu, tak? Czy ufa Panu Bogu? Ale ufa nie tylko, Panie Boże, Ty mi pomóż, tylko ufa, Panie Boże, to Ty mnie wybrałeś, żebym ja mogła y, dokonać tego wielkiego dzieła, tak? Ty mnie wybrałeś po to, żebym ja zniszczyła potęgę tego y, całego, prawda, holofernesa, tak? I teraz, ja chcę wypełnić to swoje zadanie, a wypełniam to swoje zadanie opierając um, się na Twojej, Panie Boże, sile, którą okazałeś w mojej rodzinie. Tak? O, I ty, tyloma słowami można by określić całą tą, to, co przeczytałem. Tak? No niestety oni mają trochę dłuższy, dłuższe formy literackie. Tak? Także tutaj jest taka sytuacja. Tutaj stajemy wobec ciekawego motywu, który znajduje się w tekstach Pisma Świętego. Mianowicie, zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że w tekście Pisma Świętego Bóg używa ludzi do dokonania swoich dzieł. Tak to nazwijmy. Zobaczcie, wybiera Abrahama, najpierw Abrahama wybiera, potem wybiera e, Mojżesza, potem wybiera Jozłego. Ciągle potrzebny mu jest ktoś, tak?, Ktoś, kto będzie w Jego imieniu działał. Można by więc powiedzieć, że ta historia zbawienia, która opisana jest w ogóle w Piśmie Świętym, jest opisana, jakby opiera się na ludziach, którzy właśnie wybrani przez Pana Boga realizują Jego dzieło. I w rzędzie tych ludzi staje Judyta. Tam jest kilka osób, które, od których zależy kilka kobiet, od których zależy y, zbawienie świata, ale to jest kilka osób. I tu, drodzy Państwo, stajemy wobec bardzo ciekawego, y, ciekawego pytania. Znaczy, pytanie jest takie, dlaczego Pan Bóg nie zbawia ludzi tak hurtem? Dlaczego Pan Bóg nie podchodzi do człowieka w ten sposób, że człowieku w narodzie, prawda, w mieszkańcach jakichś, teraz wy wszyscy pójdźcie za mną, tak? Tylko mówi, ty idź do Faraona i wyprowadź mój lud izraelski. Ty yy, zostajesz posłany do, tak jak u proroków, do królów, do, do namiestników. Patrzcie, można by, zatrzymując się na tym, na tym, w tym momencie, można by zadać pytanie, no dlaczego tak jest? Dlaczego Pan Bóg potrzebuje człowieka, konkretnego człowieka? I y, wydaje się, to znaczy tak, tak mi się wydaje, tak, e, wydaje mi się, że e, dzieje się to w ten sposób, e, czy dzieje się to dlatego, że y, odpowiedzią Pana Boga na zło na świecie ZMoon nie jest y, ogólnie hurtem zbawienie całego człowieka albo wszystkich ludzi, albo przebaczenie wszystkim ludziom, tak, znaczy, Pan Bóg pewnie ma takie spojrzenie, tak? Ale On, żeby odpowiedzieć na zło, które jest w świecie, On potrzebuje, czy używa pojedynczego człowieka. I zobaczcie, co Pan Bóg robi, jak Mu... Yy, Piękny świat oczyszczony przez potop, prawda? Jesteśmy w księdze rodzaju. Przez potop. Co on robi, jak mu y, ludzie przy wieży Babel znowu zniszczyli, tak? Znowu pokazali, że są egoistami, że są, prawda, zadufani w sobie. Co on zrobił? No można powiedzieć, słuchajcie, przegrał Pan Bóg z ludźmi, z ich wolnością. Przegrał Pan Bóg z tym, że, że ci ludzie są, no właśnie postępują tak, jak sobie życzą, tak? I Pan Bóg, nie udało się Panu Bogu naprawić ludzi przez potop. Co Pan Bóg robił? Pan Bóg nie przegrał, tylko pokazuje, bez sensu jest nawracanie wszystkich. Abrahamie, może byś chciał ze mną rozpocząć historię zbawienia. tak? Wybrał jednego człowieka, tak? a potem wybiera następnych ludzi, którzy są posłani do jego narodu, żeby pociągnąć tych ludzi bezpośrednio. Zobaczcie zatem, że można powiedzieć, że y, odpowiedzią Pana Boga na zło na świecie jest powołanie człowieka, który ma to zło naprawić. Przy mówimy tu ogólnie, tak? Ja chcę po, po prostu pokazać, że jest taka kategoria, taki motyw w tekście Pisma Świętego. I zobaczcie, drodzy państwo, że właśnie Judyta jest ukazana w tym Midraszu, ukazana jako właśnie jedna z tych osób, która została przez Pana Boga powołana, wybrana do zrobienia jakiegoś no, wielkiego dzieła. Tak? I Pan Bóg tych ludzi po prostu tak o, wybiera, tak tutaj prowadzi, tak tak, no, robi tak, żeby to właśnie Jego dzieło zostało yy, dokonane. Przy czym... Yy, Stajemy tutaj przed pytaniem o wolność człowieka, bo ci ludzie niekoniecznie tak zawsze tak mówią, Panie Boże, o wiesz, no czekałem na to, jak żebyś tam mnie powołał i tak dalej. Bardzo często jest tak, że oni mówią, Panie Boże, nie, nie, poprosz kogoś innego, wiesz, bo ja jestem, czuję się słaby, ja nie umiem mówić, ja jestem, prawda, tutaj stary i tak dalej. I Pan Bóg się zdenerwował na Mojżesza dopiero wtedy, kiedy właśnie już powiedział, wiesz, Panie Boże, daj spokój, poślij kogoś innego. Prawda? Pan Bóg się tu w tym momencie zdenerwował na człowieka, na Mojżesza, tak? E, bo zobaczcie, że stajemy tutaj przy wolności człowieka, tak? Pytamy, czy człowiek, który jest powołany przez Pana Boga, czy człowiek, który jest jakby nazaczony przez Pana Boga, czy ten człowiek, gdzie tu jego wolność? Gdzie jest wolność tego człowieka? W przypadku Judyty nie mamy tych wątpliwości. Judyta mówi, a gdzie mój miecz, gdzie mam, żeby tu prawda zrobiła, ona bardzo chętnie no, dokonałaby tutaj wyzwolenia. Zresztą ta, ta, ten tekst, który przeczytałem jest tekstem, który o tym świadczy. No, być może to jest jej taka spuścizna rodzinna. Tak? A być może po prostu taka kobieta jest, tak ta kobieta podchodziła do sprawy, że jak trzeba coś zrobić, to trzeba zrobić szybko. Tak i dobrze, szybko i dobrze zrobić, żeby nie, nie, nie czekać. No nie wiemy, tutaj autor nam nic nie pokazuje. Pokazuje tylko, że Judyta bardzo chce, tak, bardzo chce, ma już plan opracowany, zresztą bardzo przebiegły plan, plan, który zrealizuje w sposób taki, no, no, tak naprawdę oszukańczy w stosunku do tego, do tego, yy, tak? Ona go zwyczajnie i, i jego sługi, i jego po prostu oszukała, tak? I no, znamy historię, wiemy jak to się działo. Ona plan sobie już wymyśliła. Widzimy więc, drodzy Państwo, że ona jest, oprócz tego, że jest człowiekiem głęboko wierzącym, to właśnie jakby widzi siebie jako tą, która właśnie ma spełnić ten jakiś wielki, wielkie dzieło tutaj, które, które sobie już przygotowała. Zwróćmy, drodzy Państwo, uwagę również na to, że ta Judyta jest osobą, która... No, chciałoby się powiedzieć, ma y, miłość do swojej ojczyzny. Tak? Przy czym to trzeba wyjaśnić, bo tego tu myślę, tak, tak na pierwszy rzut oka nie widać. Judyta jest osobą, która zobaczcie w tym tekście, który przeczytałem, jest osobą, która y, y, motywuje się y, do działania tym, że y, ci Asyryjczycy chcą zniszczyć świątynię, miejsce święte, czyli Jakieś miejsca związane z Panem Bogiem, jakieś miejsca ważne dla Izraela, ona chce wziąć w obronę, tak? Ale dlaczego ma te miejsca wziąć w obronę? Dlatego ma wziąć je w obronę, że po prostu ona jest związana jakoś z tymi miejscami, tak? No, wielu obrońców różnych miejsc no, mówi, no, ale tego miasta to my wam nie oddamy, tak? Ale, ale będziemy walczyć o, o, o tę, prawda, y, tutaj miejsce. No, jesteśmy w Warszawie, to jakby jest zupełnie to, myślę, zrozumiałe, prawda, takie podejście, ale przyjmowaniu sobie historycznie z historii Polski obrony jasnej góry, tak? Znaczy, no wszędzie jak wszędzie, ale tam już nie, tam nie wejdziecie, no i, prawda, tu się nastąpiło y, zmiana, jakby, kierunku wojny, tak? No, jest takie podejście, tak? Czym ono jest warunkowane? No, właśnie miłością do, do tych miejsc, tak? do, do tego, co jest ważne dla mojego narodu czy dla mojego plemienia. Ja specjalnie tu nie używam słowa patriotyzm, tak? bo w czasach Judyty nie było patriotyzmu, tak? nie było państwa, nie było prawa, nie to zupełnie inna kategoria, tak? więc nie mówmy o tym, nie o tej rzeczy. Czyli zobaczcie Państwo, że ona jest no, jakby przywiązana, znaczy ona dla niej to jest, to jest ważne, te, te miejsca święte. I ona oprócz tego, że chce uwolnić ludzi, to ona chce również zabezpieczyć te właśnie miejsca święte. Ona jest związana z tymi miejscami świętymi. Widzimy zatem, że jest to wojowniczka, tak. Znaczy to jest agenda zadań specjalnych członek e, e, prawda, grup uderzeniowych jakichś tam. No, widzimy, że to jest taka, taka postawa tej, tejże, tejże kobiety. E, przeczytałem modlitwę, która... E, Judyta upa, upadła na twarz, dziewiąty rozdział, e, początek posypała se głowy popiołem, i kiedy w Jerozolimie składano obiogło ofiarę kadzielną, Judyta donosłym głosem zaczęła wołać do Pana tymi słowami. No i tu było ten tekst, który ja przeczytałem. Drodzy Państwo, ale to jest już ta, ta modlitwa, która pokazuje jakby tą Judytę w, w, w jej wnętrzu, w środku jej, prawda? pokazuje nam już jakby jak ona podjęła decyzję, tak przykuje się do, do, tej, do tego działania, które ma podjąć. Ale e, są też teksty w Księdze Judyty, które pokazują nam Judytę, która walczy, ale nie z wrogiem. Może należałoby zapowiedzieć, że roz, zagrzewa do walki swoich pobratymców. Odwracam stronę, bo chodzi mi o ósmy rozdział Mianowicie, Judyta posłała swoje, czytam od dziesiątego 8-10 Posłała swoją niewolnicę za, zarządzającą jej dobrami I poprosiła, ósmy, dziesiąty werset I poprosiła Habrisa i Harmisa, starszych w mieście I przyszli do niej, a ona jej im rzekła no i przepraszam, znowu to będzie dłuższa wypowiedź. Posłuchajcie mnie, niewolnicy, naczelnicy miasta Betuli. Niesłuszna jest mowa wasza, którą dziś wygłosiliście do narodu i złożyliście przysięgę, którą wypowiedzieliście, jako warunek między wami, Bogiem a wami. Jeśli oświadczyliście, wyżdacie miasto w ręce waszych wrogów, jeżeli w tych dniach Pan nie przyjdzie wam z pomocą. Kim wy właściwie jesteście, żeście wystawili na próbę w dniu dzisiejszym Boga i stawiacie, go, stawiacie siebie ponad Bogiem między synami ludzkimi. Wy teraz, doświadczycie, wy teraz doświadczacie Wszechmogącego Pana i dlatego, nigdy nie, i dlatego nigdy nic nie rozumiecie. Nie zbadacie głębokości serca ludzkiego, ani nie przenikniecie myśli jego rozumu. Jak więc zbadacie Boga, który wszystko stworzył? Jak poznacie Jego myśli i y, pojmiecie Jego zamiary? Przenigdy, bracia, nie drażnijcie Boga, Pana, Boga naszego. Gdyby nawet nie chciał nam pomóc w tych dniach pięciu, to On ma moc obronić nas w tych dniach, w których zechce, albo zgubić nas na oczach naszych wrogów. Wy zaś nie wymuszajcie zarządzeń od Pana, Boga naszego, ponieważ nie może... Nie można uzyskać nic od Boga pogróżką, jak od człowieka, ani nim rozporządzać, jak synami ludzkimi. Oczekując od Niego wybawienia, wzywajmy pomocy dla nas od Niego, a On wysłucha naszego głosu, jeżeli to Mu się spodoba. Przecież nie było za dni naszych, ani też nie ma obecnie, żadnego pokolenia ani rodu, ani osiedla, ani miasta między nami, które by oddawało pokłon Bogom ludzką ręką uczynionym, tak jak to bywało w dawnych czasach, z którego to powodu wydano przodków naszych pod miecz i na łup. I przed naszymi wrogami ulegli wielkiej klęsce. Lecz my nie zasługujemy, my nie znamy innego Boga prócz Niego. Dlatego spodziewamy się, że On nie wzgardzi ani nikim z nas, nami, ani nikim z naszego narodu. A jeżeli nas zwyciężą, to wtedy zwyciężą także całą Judę i spustoszą świątynię naszą. Za jej zbezczeszczenie Bóg jako zapłatę za naszej krwi, a odpowiedzialność za naszą zagładę naszych braci, za ujaźmienie kraju i spustoszenie naszego dziedzictwa Bóg zrzuci na nasze głowy wśród pogan. A jeżeli my, nie ich, jeżeli my się staniemy ich niewolnikami, to będziemy zgorszeniem i hańbą dla tych, którzy nas zdobędą. Ponieważ niewola nasza nie przyniesie nam zaszczytu, ale Pan Bóg nas, nasz sprawi, że będzie dla nas hańbą. A teraz bracia, pokażmy naszym braciom, że od nas, że od nas zależy ich życie i wszystko co święte, świątynia i opierają się na nas. Za to wszystko będziemy dziękować Panu Bogu Naszemu, który doświadcza nas tak jak naszych przodków. Przypomnijcie sobie jak to, uczy... to wszystko, co uczynił z Abrahamem, jak doświadczył Izaaka, co spotkało Jakuba w Mezopotamii Syryjskiej, pasącego trzody Labana, brata jego matki. Albowiem jak niegdyś doświadczył ich ogniem, próbując ich serca, tak i teraz nas nie ukarał, lecz chłoszcze Pan tych, którzy zbliżają się do Niego, aby się opamiętali. To, to zdanie, ostatnie te zdania, mamy, to jak powiedziałem, że będziemy musieli odwołać się, właśnie ten piąty werset. Tyś uczynił rzeczy wcześniejsze od tamtych i tamte i te, które będą później. Także i teraźniejsze i te, które nastąpią już się stały i te, które masz w swoim zamyśle. 9-5. Ojej, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No, słuchajcie, oświeciła mnie jasność. Bardzo dziękuję. Skorzysta mi trochę, przepucze. Zobaczcie, drodzy Państwo, co to jest. Te, te ostatnie zdania o tym, że y, przypomnijcie sobie, co on robił z Abrahamem, Jakubem i tak dalej, jak, nie do, jak y, niegdyś doświadczał ogniem, ogniem próbując ich serca, tak teraz nas nie ukarał, y, lecz chłoszcze Pan tych, którzy zbliżają się do Niego, aby się opamiętali". To jest bardzo ważny tekst. Dlaczego? Dlatego, że on pokazuje, drodzy Państwo, teologię, tak? Dokładnie teologię Boga. Jaki jest Bóg, który, który przedstawiony, Bóg, którego wierzy Judyta? Zobaczcie, że to jest Bóg, który jest e, absolutnie wolny, tak? On może zrobić to, co sobie życzy. A Stojąc wobec wielkości Pana Boga, wolności Pana Boga, jaką postawę powinien człowiek przyjąć? Postawę sługi. Postawę tego człowieka, który zaufał Panu Bogu. Postawę człowieka, który mówi, Panie Boże, jak będziesz chciał, tak zrobisz. To będzie twoja sprawa. tak? Natomiast jaki ma sens zatem cierpienie, które nas dotyka? Panie Boże, dlaczego my cierpimy? Judyta mówi, Chłoszcze nas Pan, chłoszcze tych, którzy zbliżają się do Niego, aby się opamiętali. Zaraz. Co Judyta chce przez to powiedzieć? Otóż, drodzy Państwo, to jest w ogóle bardzo ciekawa, ciekawy właśnie moment, czy, czy bardzo ciekawa sytuacja. Mianowicie, e, zwróćcie uwagę, że Pan Bóg przedstawiony jest w e, tekście Pisma Świętego jako ktoś bliski. Bardzo bliski. Bardzo bliski, tak? Ale to nie jest ktoś, do którego można podejść i poklepać go po plecach. Cześć stary, tak? To nie jest ktoś, kto byłby taki, no, tak bliski, że byłby takim, no, kumplem, tak? Nie. Zwłaszcza w czasach, kiedy pisano te Midrasze, zobaczcie, że rozwija się teologia, w której, według której Pana Boga nie ma w ogóle na ziemi. Gdzie On jest? On żyje w niebie. Jego tu nie ma. E, on jest tym, który jest odsunięty od człowieka. On jest tak święty, że On w ogóle nie ma kontaktu z rzeczywistością taką ziemską. Przypominam Państwu jakiś obraz świata. Tak? Gdzie mieszka Pan Bóg? W siódmym niebie. A dlaczego nie możemy do Niego dojść? Bo w szóstym niebie jest Morze Ognia. Tak? On jest niedostępny. No zaraz, zaraz. To jak Pan Bóg w takim razie działa dla świata, na, na rzecz świata? On ma coś, co oni nazwali szifrot, tak? Te, te swoje, tzn. później nazwali szyfrot, te swoje jakieś no, przejawy swojej mocy. A to obecność Pana Boga. Szekina. A to y, chwałę swoją, czyli kabot A to imię, które wyzwano nad świątynią, tak? Szem I zobaczcie, drodzy Państwo, że, te, że w ten sposób oni ukazują Pisarze y, tamtego okresu Ukazują y, to, to oddziaływanie Pana Boga na świat Ale Bóg jest inny Bóg jest nie z tego świata W związku z tym Jeżeli ktoś podchodzi do Pana Boga to musi dobrze się zastanowić. Zaraz, raz. co ty robisz? Co, gdzie ty jesteś? Nie można wejść od tak zbiegu do świątyni pańskiej. Jeżeli ja wchodzę do świątyni pańskiej, to stop, stop, stop. Zastanów się, pomyśl. Stajesz przed świętością. Tak? I zobaczcie, że wiele, wiele razy w Piśmie Świętym my widzimy na przykład, że woły szarpnęły. Arka, którą Dawid sprowadzał do yy, Jerozolimy przesunęła się. Uza wyciągnął rękę, tak? Cóż się stało? Pan Bóg po prostu poraził uzę. Tak? Dlaczego? Bo to jest świętość, tak? To jest inność, można by powiedzieć. Bóg jest absolutnie inny, tak? Nie z tego świata synowie Helego składali nie takie ofiary, nie takie ofiary, jakie powinni składać. Co Pan Bóg zrobił? Poraził ich, tak? Zostali zniszczeni. Zobaczymy drodzy Państwo, że, że ten Pan Bóg, który, który jest tu pokazany, jest pokazany jako ktoś, kto jest jest niedostępny, tak? To trzeba trochę, trochę na baczność, tak? Trochę trzeba uważać, Trochę trzeba mieć respektu przed Panem Bogiem. I teraz, jaki ma sens cierpienie, które nas dzisiaj dotyka? Otóż cierpienie jest takie, uważaj, żebyśmy się opamiętali, tak? Żeby to nie było tak, że podchodzimy do Pana Boga w sposób taki, no właśnie z marszu, tak? O nie, nie, nie, nie. spokojnie. Spokojnie trzeba coś wiedzieć na ten temat, tak? Co ja właśnie w tym momencie robię? Tu przy okazji, tak jako dygresję, zwracam Państwu uwagę na dwóch ludzi, którzy wracają do Ziemi Świętej. Myślę tu o Mojżeszu, który wraca, aby wyprowadzić Izraelitów z ziemi egipskiej, który ma dokonać wielkiego dzieła w imię Pana Boga. Zobaczcie, zanim wszedł do ziemi egipskiej, mówi Księga Wyjścia, Bóg nastawał na niego i chciał go zabić. Dlaczego? Bóg, jak to gdzie było, albowiem Bóg próbuje ich serca, chłoszcze, tych, którzy zbliżają się do niego, aby się pamiętali, tak, żeby otrzeźwieli. A drugim takim przykładem jest y, Jakub. Pamiętacie? Wraca do, znowu do ziemi obiecanej, wraca. I co się dzieje nad potokiem Jabłok? Ktoś walczy z nim aż do Jutrzenki. Tak? Pamiętacie? Czy Bóg jest zatem wrogiem? Człowieka. Nie. Rozwiązaniem pytania, czy Bóg jest wrogiem, czy nie jest wrogiem, jest ten właśnie, 8 Judyta 8, 27. Tak? Bóg, jeżeli działa na człowieka, na, jako zdaje się być takim wrogiem, to mówi, to jest po to, żeby człowiek powiedzieć, uważaj, uważaj, co ty robisz, gdzie ty jesteś, weź pod uwagę, do czego się zbliżasz, tak, Bóg jest święty, to znaczy inny. Więc uważaj, uważaj. Uważaj, uważaj. I tenże Bóg, który ma swoją wolę, tak? domaga się od człowieka, żeby ten człowiek ufał mu. Tak. I tę ufność pokazuje Judyta, a ci starsi miasta, jak oni tam się nazywali, Ha, habris i harmis, tak? Oni nie mają ufności w Panu Bogu. No jak będzie pięć dni, no to w takim razie, proszę bardzo, poddamy miasto, Panie Boże. Tu jest, e, tu jest trochę taka sytuacja, którą mógłby ktoś powiedzieć, zaraz, zaraz, coś mi tu się nie zgadza, no, Pamiętacie Państwo, że powiem o co chodzi. Mianowicie, Bóg nawiązał współpracę z człowiekiem w taki sposób, że związał się z nim przymierzem. I ponieważ związał się z nim przymierzem, to w związku z tym przymierze to jest umowa pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Znaczy Pan Bóg mówi, ja zrobię to, a Ty masz zrobić to. Człowiek mówi, dobrze, ja to zrobię, a od Ciebie dostanę to. To jest umowa bilateralna. Tak? Jest jedna strona, druga strona i po prostu się dogadujemy ze sobą. tak? I na mocy przymierza można powiedzieć, no Panie Boże, obiecałeś, że nami się będziesz zajmował. Tak? Czyli ten Harisa i Hamisa, E, habisa i jak tam było, no nieważne jak się nazywali, e, m, mówią tak, mogliby, można powiedzieć, na mocy przymierza, mogliby żądać od Pana Boga, Panie Boże, to Ty, no załatw sprawę, tak? To jest Twój naród, to jest twoja, e, Twoje miasto, to Ty weź się do roboty, tak? A ten tekst, który my teraz czytamy, to jest tekst napisany później niż deuteronomista, później niż niewola babilońska, tak? My jesteśmy w sytuacji autorów, którzy spoglądając na całą historię Izraela, mówią ale wiecie, to nie jest tak, że Pan Bóg wiążąc się przymierzem z człowiekiem, Pan Bóg poddał się Jego władzy, człowieka, tak? Ponieważ Pan Bóg jest absolutnie inny to nic go nie krępuje. Żadna, um, żadna ziemska um, działalność. Co zresztą, o czym zresztą mówi Judyta w tym um, fragmencie, że nie można z Panem Bogiem tak jak z ludźmi, tak? Że ta, ta, to, to um, działanie, że, że Panie Boże, Ty się zobowiązałeś, do czego ja też się zobowiązałem, Ty mi w takim razie daj, bo ja Ci dałem, tak? To zobaczcie, Państwo, że to ona, to trochę się nawiązuje do tego Judyta, ale mówi, to nie można tak, to nas obowiązują te więzy, ale Pana Boga nie obowiązują. On nie jest z tego świata. Zobaczcie Państwo, jakie w Judycie jest zaufanie Panu Bogu. Zobaczcie, jak ta Judyta jest osobą, która jest głębokim teologiem, można by powiedzieć, tak? Ona nie poprzestaje na tym, co ewentualnie nauczyła się w, no, w, w tym swoim narodzie, tylko ona, autor dokładnie mówiąc, wkłada w usta Judyty, wkłada jej sposób myślenia, wkłada opinię taką, że no zobaczcie, jaki ten Pan Bóg jest nieuchwytny, jaki ten Pan Bóg jest wielki, jaki ten Pan Bóg jest nie do zatrzymania Jaki, mas, jaki, mas, jaki sens mają dzieje? No nie taki, że to mamy tutaj, Panie Boże, ja Ci dam, a Ty mi coś dasz, tak? Czyli tak zwana, tak się nazywa, taki, koncepcja ofiar, do ut des, daję, abyś dał, tak? I zobaczcie, że Judyta mówi, nie, nie, my, to nas obowiązuje, nie Boga. To dla nas jest obowiązanie nie Bogu. Nie jest to zobowiązanie dla Boga. Bóg zrobi tak, jak chce. Zaraz. Dlaczego tak? Właśnie. Dlaczego tak właśnie? Dlatego, że Bóg się nam pokazuje takim, jakim chce a nie takim, jakim jest. Żeby pokazać to, sięgnijmy do y, innego zupełnie tekstu, to znaczy do tekstu, gdzie Pan Bóg objawia Mojżeszowi swoje imię. Echie, aszer, ech tak? Będący, który będący. Co y, można by przetłumaczyć, że y, Pan Bóg mówi, jestem po to, żeby być dla Ciebie. Panie Boże, a co inni Bogowie? To jest nieważne. Ja jestem dla Ciebie. Czyli jak Pan Bóg się Mojżeszowi pokazał? Ja jestem ktoś, kto jest po Twojej stronie. Nie mówi nic, czy jestem po stronie innych. Nie mówi nic, czy jestem jedyny. On mówi, ja jestem dla Ciebie, z Tobą. Ja jestem po Twojej stronie, Tak. Czy to jest obraz, całkowity obraz Pana Boga? Nie. Pan Bóg jest na pewno bardziej bogaty niż taki, jaki chciał się pokazać. I przechodząc do człowieka, zawierając, mówię tutaj o teologii, którą wysuwam z Księgi Judyty, zawierając z człowiekiem przymierze, przechodząc, Pan Bóg pokazuje w przymierzu pokazuje to, pokazuje się tak, żeby człowiek powiedział, no to dobra, to ja będę z Tobą współpracował. A Pan Bóg te, ten układ przekracza. On chce coś więcej, coś dalej, coś, co jest nieuchwytne dla człowieka. Przy czym, no, mówimy tak nieuchwytne dla człowieka, ale już mówiąc te tutaj rzeczy w ósmym rozdziale, ona już wie, co ona zrobi. Tak? Ona już ma plan tak, dlaczego, bo została przez Pana Boga powołana. Tak? Czyli ona już jakby już kombinuje. Tak? Ale zwraca uwagę tym e, habrisowi i Harmisowi zwraca uwagę. Zobaczcie, że to jest tak, że Bóg ma niejedno imię, Bóg nie jest tylko tak przedstawiony, jak my go rozumiemy. Bóg może być przedstawiony, czy przedstawia się ponad tym, co my rozumiemy. Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, że, że jesteśmy w sytuacji, w której naprawdę jesteśmy na bardzo wysokiej teologii. tak? I możemy zadać sobie pytanie, no dobrze, ale dlaczego autor tego Midraszu taką zawiłą teologię wkłada w usta, w usta Judyty. Po co on tak to wkłada, tak? I tu dochodzimy do tej naszej diaspory, czy jakby wytłumaczeniem jest ta nasza diaspora, o której my mówimy, tak? Zobaczcie, oni są daleko poza Jerozolimą. Oni są, y, nie uczestniczą w tym kulcie świątynnym. Więcej, oni naokoło mają obcych bogów, tak? Którzy postawiają się jako świetni, wspaniali, bogaci, nie wiem, mocni, itd, i tak dalej. I oni mogą mieć pytanie, no dobrze, to, to kim jest nasz Bóg? Tak, my jesteśmy daleko. My jesteśmy od Boga, no nie, nie jesteśmy przy Bogu. To, to ten Bóg nas opuścił, ten Bóg o nas zapomniał. On nie myśli o peryferiach, tylko myśli o Jerozolimie. A Judyta, czy autor księgi Judyty mówi, nie, nie, zobacz Bóg jest zawsze inny Bóg zawsze przekracza to, co człowiek może o nim powiedzieć znaczy, to co człowiek mówi o człowiek, jak Pan Bóg się przedstawia człowiekowi to co, Pan Bóg mówi, może zroz co człowiek może zrozumieć o Panu Bogu, to oczywiście to jest prawda tylko nie cała prawda tak? Żebyśmy to, że to, zrozumieli, że to nie jest tak, że Pan Bóg tu nas oszukuje. tak? Tylko to, co my wiemy, to jest tyle. A to, kim Pan Bóg jest, to jest no, cały tak? I my nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Tak? Ale jeżeli tak jest, to w takim razie zobaczcie, że y, zaufanie Panu Bogu, że, że y, oddanie Panu Bogu inicjatywy jest aktem najwyższej wiary w tego Boga, tak? Ten Bóg jest zawsze inny. Zawsze nie, nie możemy go zamknąć, zaszufladkować, tak? I w takim razie On się nam tak pokazał, że jest tym, który mówi spełniajcie wszystkie przy, po, polecenia prawa, tak? I to nas obowiązuje. Tak Bóg nam się pokazał. A ale może być Pan Bóg może nam pokazać się zupełnie z innej strony. Podobny problem, my będziemy mieli przy księdze yy, Jonasza. Podobny problem, tak? Kim jest Bóg? Ale, i, że ten Bóg przekracza wszystkie uwarunkowania, tak? Ale, drodzy Państwo, na jesteśmy przy księdze Judyty. Ale to jest problem, który teraz, o którym teraz mówię, to jest problem właśnie diaspory. Jakim jest Bóg? Czy tylko takim, że On tylko jest w Jerozolimie? Czy tylko takim, jakim On się pokazuje tam w, w świątyni? A on, odpowiedź jest taka. Nie. Bóg nie jest zatrzymany, zaszufladkowany w świątyni. Bóg nie jest Bogiem, który jest przywiązany do kawałka ziemi. Bóg nie jest Bogiem, który jest przywiązany do swojego prawa, które dał Izraelowi. On to wszystko przekracza. On zawsze jest inny. I myślę, drodzy Państwo, że to jest bardzo ciekawy moment dla Izraela, tak? Te, to, to, to, to rozważanie, które autor Midraszu nam tutaj daje, ponieważ <śmiech> wprowadza nas na tory takie, w których my musimy zakwestionować, jakby postawić znak zapytania przy mojej wierze. Nie w tym znaczeniu, zrozumcie mnie, że wiara jest bez sensu, tylko to, co, w co ja wierzę, to nie jest wszystko to, co mogę powiedzieć Panu Bogu. Bóg jest zawsze większy od mojej wiary. Bóg przekracza uwarunkowania mojej wiary. I to jest bardzo ważna rzecz, bo to, drodzy Państwo, na przykład otwiera drogę Jezusowi Chrystusowi. No bo z punktu widzenia żydowskiego, słuchajcie, jak to jest możliwe, żeby niematerialny nie, nie Bóg stał się człowiekiem? To jest niemożliwe. Boże, nie możecie tu być. Nie możesz się narodzić na ziemi. A jak będziemy myśleli, jak Jezus się narodził na Ziemi, to wymyślimy takie teorie, że było to pozorne ciało, prawda, albo coś tam. Były w historii takie, takie spojrzenia. tak? Jak to z którego fragmentu, przepraszam? Tutaj, u Judyty, wydaje mi się, powtórzę, wydaje mi się, że to wynika z tej z próby, próby odpowiedzi na pytanie, dlaczego Pana Boga nie, ob, nie obejmuje przymierze, tak? I dlaczego Go nie obejmuje przymierze? Bo 8.27 On nas chłoszcze, tak? Sensem tego, co się dzieje, to jest to, że On nas chłoszcze. Zaraz, ale dlaczego On ma nas chłostać, jak my spełniałem przymierze? Bo On jest inny, tak? On realizuje swoje własne cele, On realizuje swoje własne plany, tak? Judyta tak odpowiada, czy to autor księgi Judyty, tak odpowiada, tak? Dlaczego Pan Bóg nie idzie tak, jak powinien iść, że trzyma się przymierza, trzyma się tory, a On się nie trzyma tory, a On idzie dalej, i dał nas w tej chwili na jakąś tam walkę z tymi, yy, niewolę te, tego holofernesa, tak? I Bóg zapyta, dlaczego tak jest? No to odpowiedzią jest to, co właśnie powiedziałem, tak? Dlatego, że Bóg jest zupełnie inny. Bóg jest święty, tak? Jak to było tam w 27, że Bóg kłoszcze tych, którzy zbliżają się do Niego, aby się opamiętali, czyli otrzeźwieli, tak? Otrzeźwiej. Wiedz, co robisz, tak? Wiedz, gdzie się znajdujesz. Wiedz, w którym momencie jesteś. Tak? Okej. Okay. Dobra, ja tak powinienem zacząć się już tak powoli do... Jeszcze pół godziny mamy tylko. No, no. Nie, nie wynika, nie. Tylko, że chodzi mi o... To, ja, ja dlatego tak to pokazuję trochę tak, opłotkami tak pokazuję też, żeby pokazać, że taki wniosek, czy taki taka... Może nie wniosek, to jest wniosek, że taka e, postawa jest, e, leży, że takie, takie myślenie leży u podstaw tego właśnie myślenia autora. Jak tu już powiedziałem, bym, podobną rzecz będziemy mieli u Jonasza, gdzie autor pyta, jak to jest możliwe, że e, poganie są zbawieni. Jak to w ogóle jest możliwe? To po coś, panie Boże, wybierał naród, naród wybrany. Tak? Jakby inny aspekt tej sprawy pokazuje, ale rozwiązanie jest dokładnie to samo. Bo oni tam w tej diasporze mieli ten problem. Prawdopodobnie. Że, Panie Boże, no, no, żyjemy w jakimś takim dziwnym świecie. Niby to jesteś tu z nami, a tak naprawdę to cię nie ma. To o co tu chodzi, Panie Boże? A odpowiedzią na to pytanie jest takie. Bóg jest inny. Bóg jest jak to właśnie było, jest, jest święty, więc on y, każe nam opamiętać się. Opamiętać, czyli właśnie no otrzeźwieć, tak że staję przed Panem Bogiem i jestem zupełnie, staję wobec rzeczywistości, która jest nieznana. Wobec rzeczywistości, która może okazać się zupełnie inna. O. To nie jest wprost, oczywiście. Nie, nie wynika wprost z tekstu, tak tylko pokazuje jakby ten no źródło, tak? pokazuje, czy próbuje zinterpretować, jak to można byłoby właśnie wyjaśnić tak? przyczyną tam, tam, pytań, które w tamtym czasie zostały pokazane. No, widzę, że Pan nie jest do końca przekonany, <śmiech> ale to dobrze, to dobrze, bo to wykład ma to na siebie, że trzeba stawać, no jakąś tam ruszać te, te, te nasze komórki, żeby zadawać pytania. No, no. A żebym to ja wiedział, mówiliśmy o tym, że to jest e, na pewno po niewoli babilońskiej, na pewno w tym momencie, kiedy oni się rozproszyli, no to kiedy to było? Może za trzeci, może czwarty, a może po Chrystusie, a skąd ja to mogę wiedzieć, no? A czy nie mamy, wydaje mi się, że przed, ale, ale po prostu nie mam tutaj żadnych, żadnych sytuacji. No, na pewno sytuacja diaspory jest właśnie taka, że oni żyją wśród wielu bogów, tak? I starają się spełniać te 613 przykazań, tych 613 misfot. tak? I oni to robią i mówią, ale po co, po co my mamy to robić? Dlaczego mamy to robić, tak? I, I to właśnie oni odkrywają, oni odkrywają, że ten Bóg jest większe od tego, co my możemy pomyśleć. Hmm? No możemy iść dalej? Dobra. Tak, bo no musimy się powoli zacząć zbierać, tak już, bo to tak, żebyśmy nie, nie... Żebyśmy jednak coś powiedzieli, tak? Czyli zobaczcie, drodzy Państwo, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, że ta Judyta to jest porządny teolog, tak? Znaczy Judyta... ciekawy, skąd, skąd tej kobiecie tak była ta teologia, tak? skąd jej się to wzięła ta teologia. Oczywiście najprawdopodobniej było tak, że to nie Judyta, bo to, prawda, rozumiemy, że to jest postać fikcyjna, tak? to autor, autor tej księgi. Natomiast no, jest to rzeczywiście, wprowadza nas ta, ta księga Judyty naprawdę w bardzo ciekawe rozważania teologiczne. Tak? E, w takie rozważania, no... Wysokiej wody, tak? To jest naprawdę bardzo, bardzo tutaj ważna rzecz. Dobra, zostańmy. To było wszystko przygotowanie, tak? Czyli zobaczcie, że Judyta też zagrzewa tych, tych e, swoich pobratymców, strofuje ich, prawda? E, mówi, że no właśnie no, bez sensu robicie i tak dalej, i tak dalej. E, władze ówczesne, prawda, Jak, w jakiś sposób no, tam kieruje tymi władzami. Czyli to też była kobieta z charakterem, tak? Jak trzeba było walnąć pięścią w stół, to walnęła pięścią w stół. Przestańcie się wygłupiać, prawda? To tak można by tutaj tak to wyrazić, tak? Gdyby krócej, żeby wyrazić krócej. Przestańcie się wygłupiać, tak? No dobrze. Odwracam następną następne strony, bo to tak tutaj będzie. No, rozdział trzynasty. Pamiętajcie Państwo, co Judyta zrobiła, znaczy na czym polega podstęp Judyty. Judyta e, poszła do tego e, obozu, a że była kobietą bardzo piękną, no to, e, prawda, wszyscy uważali, ach jaka wspaniała, jaka cudowna i tak dalej. I ona powiedziała, że oni po prostu, no chcę przystać do nich, tutaj do tych, do tych Asyryjczyków, tak, ale co noc, co, co yy, prawda, wieczór, wychodziła na jakieś puste miejsce, żeby się modlić. Tak? I yy, wykorzystała tę sytuację, że po prostu była na uczcie. Tam yy, się był, spił i yy, yy, ona została w tym, tej części namiotu, gdzie on tam leżał. A ponieważ on był zupełnie jeszcze nieprzetomny, no to ona ucięła mu głowę, tak? wsadziła do torby i o swojej porze, kiedy wychodziła się modlić, wyniosła tę torbę z głową Holofernesa do. do. No wyniosła, tak? Do swoich tamtych. A oni, jak zobaczyli głowę Holofernesa, wzięli się za miecze i wystąpili do walki. Tamci w takim razie dowódcy mówią, no to obudźcie Holofernesa. A ten, tam jego sługa mówi, ale on leży bez głowy. No i popłoch w całej tej... Taki był jej chytry plan, tak? Drodzy Państwo, ale zanim ona mu tę głowę ucięła, czytam, czytam 13.4b, można by powiedzieć. Wtedy Judyta przystąpiła do jego łoża i powiedziała w swym sercu Panie Boże Wszechmogący, spójrz łaskawie w tej godzinie na dzieło rąk moich w celu wywyższenia Jeruzalem. Oto teraz jest odpowiednia chwila, aby odzyskać Twoje dziedzictwo i spełnić mój plan zgładzenia wroga, który przeciwko Tobie powstał. I podeszła do słupa nad łożem, nad, którym, nad jego głową, zdjęła miecz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i prawda, jak ludzie zobaczyli Judytę, to wołali: błogosławiona ty we wszystkich namiotach, Błogosławionaś, ty we wszystkich namiotach Judy. I między wszystkimi narodami, które będą słyszały Twoje które gdy usłyszą Twoje imię, zatrwożą się. No dlatego, że ona była wojowniczką, tak? Ona wojowała, tak była tutaj rycerzem. To czy czytałem 147, tak? 15, 9. A gdy przyszli do niej, wszyscy jednomyślnie, niejednomyślnie wysławiali ją i mówili, tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chwałą Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu, tyś między wszystko to ręką swoją uczyniła i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, drodzy Państwo, Judyta jest tutaj, no taka, no wywyższona, tak? Wszyscy jej dziękują, a jak wspaniale to zrobiłaś i tak dalej, no super. Drodzy Państwo, a cóż Judyta? A cóż Judyta? No i jest, drodzy Państwo, szesnasty rozdział tejże Judyty, księgi Judyty, czyli ta pieśń dziękczynna, można by powiedzieć, pieśń dziękczynna Judyty. Znowuż, przepraszam, rozwlekła. Oni so, nie mogą tak syntetycznie jakoś, tak lapidarnie to powiedzieć, tylko tak są, no rozlekają. No. 16.1. Rozpoczęła, już 15-14 było, rozpoczęła pieśń pochwalną, a cały lud wdurował jej w tym wychwalaniu. I Judyta mówi, uderzcie w bębny na cześć mojego Boga, zagrajcie Panu na cymbałach. Zanudźcie Mu psalmy i pieśni uwielbienia, wysławiajcie i wzywajcie Jego imienia, ponieważ Pan jest Bogiem, który niszczy wojny, bo do swego obozu wśród ludu prowadząc wyrwał mnie z rąk moich prześladowców. Aszur przybył z gór od północy, przyszedł z swo swoich sił zbrojnych, mnóstwo ich obsadziło potoki, a końca ich pokryła wzgórze. Mówił, że wypali góry moje, a młodzieńców moich mieczem wytnie, niemorzęta moje o ziemię rozbije, moje dzieci wyda na łup, a dziewice moje na grabież. Lecz Pan Wszechmogący pokrzyżował im szyki ręką kobiety, albowiem mocarz ich nie zginął z ręki młodzieńców, ani nie uderzyli na niego synowie tyranów, ani napadli na niego olbrzymi giganci, ale Judyta, córka Merariego, Obezwładniła go pięknością swego oblicza. Zdjęła bowiem swe szaty wdowie, aby wywyższyć uciśnionych Izraelu. Namaściła twarz swoją olejkiem. Włosy swoje związała nad zwojem. Ubrała swe szaty swoje, aby go oszukać. Sandały jej, przykuły, sandały jej przykuły jego oko. Jej piękność usiedliła jego duszę, a miecz, pocieł, a miecz pociął kark jego lęki się persowie i odwagi, a medów przeraziła swoją święto, światłością, śmiałością, przepraszam. Niedawno podnieśli krzyk w uciśnieniu, y, niedawno podnieśli krzyk mojej y, rodacji, słabych moich ogarnął i przerażenie. Podnieśli jednak swój głos, a tamci uciekli. Dzieci mojej matki ich po, y, przebijały, y, przekuły ich y, jak uciekających niewolników. Zginę w bitwie z Panem moim. Bogiem mym, Bogu memu chcę śpiewać nową. Panie, jesteś wielki i przesławny, przesławny swej mocy i niezwyciężony. Niech Ci służą wszystkie stworzenia, e, bo Ty rzekłeś i wstało się. Tyś posłał swego ducha, on wszystko zbudował i nie ma nikogo, się Tobie sprzeciwił. Góry bowiem poruszyły się od podstaw razem z wodami, a skały jak gwoz się topiły przed Tobą ale dla bojących się Ciebie Ty jesteś łaskawy, chociaż jest mała yy, wszelka ofiara, by wonią przyjemną być dla Pana i za mało wszelkiego tłuszczu na całe polenie. ale ten, kto się boi Pana, będzie wielki po wszystkie czasy, biada poganą, który powstaje przeciwko narodom. No dobra, już przeznany tego tutaj, bo to zdrowie. Drodzy Państwo, to niby powiedziała Judyta, ale tak w sumie to chyba to ktoś powiedział o Judycie, tak? No bo głupio by powiedzieć, że sama kobieta śpiewa o sobie, że ona się ubrała, tutaj oszukała, prawda i tak dalej, i tak dalej. A raczej to jest no, niby włożone, bo tu jest w usta Judyty, bo tu jest powiedziane, że i mówiła Judyta, prawda? Otworzyła swoje usta i mówiła, ale to raczej o niej ktoś tutaj powiedział. Um, no właśnie, ale gdybyśmy zatrzymali się nad tym tekstem i zapytali, a kim jest Judyta, która wypowiada te słowa, to proszę nie myśleć, że ona jest po prostu pyszna, tak, że tutaj pokazała siebie, o, patrz, jaka jestem wielka i tak dalej, bo to tekst, bo tekstu można by to wyciągnąć. Nie no, prawdopodobnie to jest o niej tekst, tak, ale zapytajmy, kim jest Judyta, tak, jaką jest osobą, co, je, co można powiedzieć o jej wnętrzu, tak. I tu oczywiście musimy powtórzyć to, że jest osobą waleczną, że wierzy w Pana Boga, że z tym Panem Bogiem jakoś bardzo blisko współpracuje, tak? Ale myślę też, że ona jest tutaj osobą, która podchodząc do swojego tego dzieła, które miało, miała zrobić, oprócz tej miłości do ojczyzny i tak dalej, jeszcze jest jej dzieło, jest dziełem, która, które można by porównać do ofiary. Przy czym ofiary składanej w Jerozolimie, na ołtarzu. Tak? E, z czego, ja, bo zraz Pan zapyta, jaki to tekst? No to jest jeszcze raz przeczytam. 16.16. 16. Chociaż za mała jest wszelka ofiara, by wonią przyjemną być dla Ciebie i za mało wszelkiego tłuszczu na cało dla Ciebie, lecz ten, kto boi się Pana, będzie wielki po wielkie czasy. O co chodzi? Ofiara, którą składa człowiek na ołtarzu w Jerozolimie, ma uwielbić Pana Boga. Ma wywyższyć Pana Boga. Ma pokazać, że Pan Bóg jest wielki, wspaniały, cudowny, tak? A tutaj Judyta zrobiła coś, co powoduje, że wszyscy mogą powiedzieć Pan Bóg jest wielki, wspaniały, cudowny. tak? Czyli jej dzieło jest jakby równoważne do ofiary, która została złożona w, czy składana w Jerozolimie. Tak? I tu, drodzy Państwo, jest to coś bardzo ciekawego. Znowuż sprawa zupełnie jakby Właściwa jest yy, porze. Pamiętajcie, oni nie mają gdzie składać ofiar. Tak? Lub no gdzie mieli składać ofiary? Oni mieli składać ofiary w Jerozolimie. Czyli oni tu, gdzie są, nie mogą składać ofiar. No to w jaki sposób mają uwielbiać Pana Boga? A No Judyta im pokazuje: swoimi czynami zrobionymi w imię Pana Boga. Moje czyny mają być tak, jak e, ofiara. Moje czyny mają być czymś, co uwielbia Pana Boga, pokazuje wielkość Pana Boga. Ten Pan Bóg okazuje się być wielki, bo ludzie patrzą na mnie, który zrobiłem wielką rzecz i mówią, ale to musi być wielki ten Pan Bóg, który dał mu zrobić taką rzecz. Tak? To tak jakby stanęli przy ołtarzu w Jerozolimie i mówią, ale przepych ale wspaniała ofiara, ale ten Pan Bóg musi być wielki, jeżeli oni takimi e, cielcami, e, tymi e, barankami, prawda, uwielbiają tego Pana Boga. Jaki ten Pan Bóg musi być wielki? Czyli zobaczcie, że to jest odpowiedź, no nie wprost, znowuż, nie wprost, odpowiedź na problem, który miała e, diaspora. Jak tutaj uwielbiać Pana Boga? jak nie mamy świątyni. Nie wiemy, gdzie tego Pana Boga uwielbiać. A autor mówi, zobacz, czyny, które robimy w imię Pana Boga, wielkie czyny, które robimy, są świadectwem wielkości Pana Boga. Nie tylko świadectwem ludzi, którzy zaufali temu Panu Bogu. No tak, oczywiście, Judyta taka jest, tak? Ale także można by pokazywać, że to, co ona robi, uwielbiając Pana Boga, to najpierw robiąc to, a potem w konsekwencji uwielbia, uwielbiając Pana Boga, to jest sposób na to, żeby właśnie poza Jerozolimą, poza miejscem, które, są, które jest wyznaczone na składanie ofiar, żeby ona po prostu, żeby ona, czy oni tam, ci z diaspory, żeby mieli po prostu taki moment, żeby uwielbić Pana Boga, uwielbić czynami Pana Boga. I, drodzy Państwo, wydaje się zatem, że znowuż my jesteśmy tutaj, stajemy wobec sytuacji, w której, w której dotykając tego, tego takiego kultycznego trochę spojrzenia, zobaczcie, Państwo, że możemy w tym kontekście zrozumieć na przykład psalm 50. Zobaczcie, że w psalmie 50. Mówię to dlatego, żeby skojarzyć Państwu, prawda? Tutaj te. te poprowadzić Was w pełne skojarzenia. Zobaczcie, że tam jest, że autor mówi, Psalmu 50, nie 50, 51, przepraszam. Chodzi o ten Psalm Miserere, tak? Mówi, że y, of moją ofiarą jest duch skruszony. Tak? To jest ta sam ten sam sposób myślenia. Że nie ja idę składać ofiarę, baranka, tak? Tylko moją ofiarą jest pewien czyn, który ja wykonuję. Czyli zobaczcie, że przez ten właśnie przykład, Psalmu 51, ja y, chcę powiedzieć, że y, w tej teologii pokazują się, odpowiadając na potrzeby właśnie diaspory, pokazują się sposoby, które przygotowały trochę chrześcijaństwo. To gdzieś tu jest to preparacja Ewangelika. To gdzieś tu jest przygotowanie do chrześcijaństwa. Między innymi gdzie? No właśnie w tym, że no, czy ja mogę teraz, e, tak jak jest w innym psalmie, że oddać swoje życie za moje grzechy? Albo jak tam jest powiedziane, że syna mojego za moje grzechy oddać? Nie, psalm 51. Duch skruszony jest tym samym, co ofiara. tak? Można to dalej pokazywać, bo tego motywu jest bardzo dużo w Piśmie Świętym. Syrach mówi, że miłosierdzie względem Ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów zamieszka u Ciebie. Zaraz. Przecież grzechy odpuszcza się tylko przy pomocy ofiar krwawych w świątyni. A tu mi Syrach mówi, że... Czyn wykonany w imię Pana Boga jest czynem, który jest równy ofiarom, tak? Czyli zobaczcie Państwo, że tego, tego, takiego sposobu myślenia jest bardzo dużo, tak? I my go mamy właśnie tutaj w, no wiecie w czym, w naszej księdze, w księdze Judyty, tak? Ten aspekt jest też bardzo ciekawy, że Judyta, że... że te, pokazane jest, że, że można wielbić Pana Boga czynami tak. Czynami dla y, wykonanymi dla drugiego człowieka. Czy ze względu na drugiego człowieka. Ze względu na Pana Boga, wykonanymi w stosunku do drugiego człowieka. Tak? Czyli czyli Judyta to, co robi, to jest, nie bójmy się użyć tego sformułania, ona jest Wykonuje kult. I tu pójdźmy zupełną herezję, herezję żydowską, tak? Znaczy, w stosunku do Żydu jest to herezja. To ona jest kapłanką? Oczywiście, z punktu widzenia żydowskiego, to jest absolutnie niemożliwe, prawda? No dobrze, ale jeżeli ktoś wykonuje, wielbi Pana Boga, robi to samo, czy można pokazać paralelę między tym, co robi, a tym, co robi się w świątyni jerozolimskiej no to jakiś ten aspekt kultyczny tu jest, tak? Jakiś aspekt. Jakkolwiek tę to nazwiemy, tak? Nazwiemy ją kapłanko, czy nie nazwiemy kapłanką? Jakiś ten aspekt jest, tak? Co, co, co? <śmiech> <śmiech> eee... Znaczy, nie wiem, czy wszyscy słyszeli. Pytanie było... <śmiech> a nie zabijaj. E, drodzy Państwo, no, czy, myśmy, czy myśmy w ogóle kiedyś mówili, były wykłady już z Pięcioksięgu i z tego, tam, nie wiem, czy ktoś to zrobił, bo ja nie pamiętam, czy ja to robiłem, czy nie, tam trzeba by przeczytać e, Stary Testament i ja bym powiedział tak, wykpił się odpowiedzią taką, że tam jest napisane lo tirca, a lo tirca znaczy nie morduj, nie, nie zabijaj, nie morduj. Nie, ja po prostu chciałem się wykpić odpowiedzi. To mój, to tu było, tak, tak, tak, tak. znaczy Judyta zamordowała, tak, zamordowała. No ale dzięki temu e, zwyciężyła, prawda, wrogów, tak. A może cel uświęca środki. Proszę Państwa, no mamy kłopot, znaczy my mamy kłopot, bo jesteśmy chrześcijanami. I dla nas te, te rzeczy jakoś inaczej brzmią, prawda? I to jest zupełnie zrozumiałe, tak? Ale jak sami widzicie, ja staram się w tych moich wykładach pokazywać Państwu, e, na, na, o jakby zatrzymywać się na płaszczyźnie e, żydowskiej, tak? Żeby nie iść dalej, tak? Żeby, a takie wycieczki tylko do chrześcijaństwa, jako pokazanie, że a to można by tak, a to można by tak, tak? Do, żeby to jakby no, chrześcijańskie odczytanie tekstu y, Pisma Świętego, to jest ściśle chrześcijańskie odczytanie, to jest znowuż ogromna y, ilość treści i jeżeli będziemy jeszcze żyli, to ta za 100 lat y, poprośmy organizatorów, żeby zorganizowali nam wykłady z interpretacji Pisma Świętego, które robili ojcowie Kościoła. No. Nie wiem, kiedy to byśmy zrobili, co? W 2380 roku może. Tak. Słucham. Obyśmy doczekali tu albo w innym świecie. Drodzy Państwo, nie nie, to znaczy przy okazji to tak widać, że, że jeżeli każdą. jakąkolwiek rzeczywistość dotkniemy, to tam się tyle kojarzy spraw, tak, że. No, że to trzeba tak trochę spokojnie tak tutaj podejść do, do tego, że to pomalutku, no nie, nie tak szybko, nie wszystko naraz. No spróbujmy zrobić to, zrozumieć to, co, co, co miało być tutaj do, do, do zrobienia. Czyli ten malutki kawałek. No dobrze. Powiedziałem o księdze Judy. Uff, już mam to za sobą. Dobrze. Rozumiecie, drodzy Państwo, dlaczego nazwałem miesiąc temu Judytę wojowniczką. Zobaczcie, że to jest naprawdę kobieta, która... No, wspaniale walczyła. Tak? Można by ją nazwać też teologiem, tak. wysokiej klasy teologii. I ona też jest wojowniczką, ponieważ ona y, no, wojuje w tym znaczeniu, że walczy z pewnymi stereotypami myślenia o Bogu. Tak? Ona pokazuje nowe kierunki, nowe trendy, jak można by tego Boga ująć, tak? A dokładnie mówiąc, jak można właśnie go nie ująć, bo nie do ujęcia, nie do ujęcia, tak? No ale jest to, to Postać tutaj jest przepiękna, tak? I bardzo głęboka. Jak starałem się pokazać, mam nadzieję, że to było widać, tak? Dobrze, starczy. E, bardzo Państwu dziękuję i tylko teraz mi rozwiążcie problem. Mój problem polega na tym, że zostały nam dwie księgi. Estery, i Jonasza. Którą chcecie? Estery. <śmany> <śmany> Okej, okay, dobrze. dobrze. Będzie, będzie, będzie Jonasza. Tylko po prostu, jak mówiłem któregoś tam razu, że to są po prostu cztery niezależne yy, Midasze. No i Którykolwiek weźmiemy, to od niego trzeba zacząć. Zaczęliśmy od Tobiasza, tak? Potem było głosowanie i była Judyta. Teraz głosowanie, jak widać. Tu jest większość kobiet, więc przegraliśmy. No i jest Stera, Ale będzie. Uła. Dobrze. Drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękuję. Jakieś pytanka może? Jest chyba, nie w hebrajskim, w hebrajskim, to ona była po grecku napisana, chyba tak, chyba nie ma, chyba była po grecku, co jeszcze też mówi, to jest po prostu tekst Judyty, jest y, diaspory, tak, to jest tekst diaspory, no. No tak, tak, tak, tak. No jest to. Dotykamy tych problemów i, i no mógłbym kilka jeszcze innych godzin następnych robić, ale już się robi godzina 21, więc troszkę, żeby nie, nie, nie tutaj nie, nie robić. A wszelkie zażalenia i wnioski do niekompletności i braku czasu to proszę do organizatorów. To nie do mnie. To nie ja. Dobrze, podziękuję Panie za ten czas, który nam dał. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Bardzo Państwu dziękuję.